Witam serdecznie w kolejnym odcinku kombinatu. Dzisiaj pozwolę sobie w kilku zdaniach opowiedzieć o czymś, co po prostu uwielbiam. Ja od dziecka jestem fanem Robin Hooda i to takim hardkorowym fanem. Od czasu, gdy za małego kajtka obejrzałem pierwszy raz serial Robin Sherwood, no po prostu odjechałem. Od tamtego czasu staram się oglądać ten serial regularnie, co kilka lat, ale też wyszukuję i kupuję wszystko, co w tym temacie da się odnaleźć i kupić. Jest to też jedna z kilku pasji, którą dzielę ze swoją siostrą i kolekcja książek, które kupujemy wspólnie, no akurat leży u niej w domu. Ja posiadam tylko jakieś zdublowane wydania. Ogólnie chyba posiadamy wszystkie tytuły dostępne w Polsce, których znowu nie ma aż tak wiele. Włącznie z jakimiś alternatywnymi spojrzeniami na tę legendę, czy występami gościnnymi jak w Ivanhoe. Dzisiaj chciałbym omówić książkę, która podobnie jak wspomniany serial była jakimś punktem przełomowym w moim życiu. Ja jako dziecko nie czytałem książek w ogóle. I do momentu, gdy skończyłem te 14 lat, przeczytane książki mogę policzyć na palcach. Wtedy były to głównie książki przygodowe. Chyba dzięki mojemu ojcu, który podsuwał mi właśnie takie książki i takie filmy. Wesołe przygody Robin Hooda, Howarda Pyle, to jedna z najstarszych, a na pewno najstarsza na naszym rynku, yy, książkowa wersja tej legendy. Wydana także pod tytułem Robin Hood, a pod tym tytułem w Polsce ukazały się jeszcze przynajmniej cztery książki. Wikipedia podaje trzy, ale ja mam cztery, więc trzeba zwracać uwagę na autora. Wesołe przygody Robin Hooda to książka oryginalnie wydana w 1883 roku i polska Wikipedia podaje ją jako... Cytuję, najsłynniejszą wzorcową, powieściową adaptację legendy. Strasznie chciałbym omówić tę książkę, nie zdradzając jej zakończenia, ale niestety jest to niemożliwe. Szczególnie, że ona funkcjonuje na rynku polskim z różnymi zakończeniami i na to muszę zwrócić uwagę. Jednak nawet gdybym nie chciał otwarcie powiedzieć, jak kończy się ta konkretna historia, to dałoby się to i tak wywnioskować i przeczytać między wierszami. Także będzie ta audycja z silnym spoilerem, o ile dla kogoś to faktycznie jest tak istotne. Legendy o Robin Hoodzie zwykle kończą się albo jego starością, albo ułaskawieniem przez króla, albo śmiercią. I ja przyznam, że tak na szybko przypominam sobie tylko jedną filmową śmierć Robin Hooda i jedną książkową właśnie w omawianej tu pozycji. Przyznaję się też z ręką na sercu, że była to jedna z niewielu książek podczas lektury, których się popłakałem. Oczywiście miałem wtedy z 10 lat, no ale ryczałem jak baba. Do dziś, wyrwany w środku nocy, potrafię wyrecytować zwrotkę wyrytą na nagrobku książkowego Robina. Tu, pod tym głazem położony, spoczął Lord Robert z Huntingdonu, arcymistrz w łuku, krzepki w udach. Lud dał mu imię Robin Huda, tak dzielnych jak on rębaczy Anglia już nigdy nie zobaczy. A jest to o tyle dziwna sytuacja, że ta książka nie bez przyczyny ma tytuł Wesołe przygody Robin Hooda. To jest książka w dużej mierze skierowana jednak do dzieci. Ta wersja Robina nie zabija. Robin zabił tylko raz, przez co został wyjęty spod prawa i od tej pory targały nim straszne wyżyty sumienia i postanowił już nigdy tego nie zrobić. Walczy więc ze swoimi przeciwnikami sprytem, fortelem, przebiegłością, a czasem też zmuszony jest do odwrotu. Język, jakim napisana jest książka, też jest trochę taki dziecięcy. Każdy rozdział to jakaś kolejna przygoda i każdy z nich rozpoczyna się charakterystycznym, jak na tamte lata, wprowadzeniem streszczeniem. Przykładowo, prolog, który opowiada o zwadzie Robin Hooda z królewskim leśniczym, a także o tym, jak Robin stworzył bandę i w wesołej przygodzie zdobył sobie przyjaciela, sławnego małego Johna. Ale jest też na przykład coś takiego. Epilog, który opowiada o tym, jak Robin Hood powrócił do Sherwoodu, i jak wysłano seru Williama Dale, aby Robina pojmał. Będzie również mowa o tym, jak Robin Hood zginął przez zdradziecki podstęp swej kuzynki przy orejszych klasztorów w Kirkles. No, co już jest trochę głupie. Powracając jednak do stylu, tematyki i samego tytułu książki. No, to są wesołe przygody i bardzo dziwnym zabiegiem jest takie zakończenie w takiej książce. Na mnie wywarło ono ogromny wpływ, wstrząsnęło mną i myślę, że też po części ukształtowało moje upodobania. To był krótki okres, gdy obejrzałem finał drugiej serii Robina z Sherwood i przeczytałem Wesołe Przygody. No i dla mnie od tej pory prawdziwy Robin Hood był taki, gdzie Robin ginie, a to ci źli triumfują. Od tamtego momentu zawsze z odrobiną ekscytacji oglądałem kolejne filmy i czytałem kolejne książki oczekując powtórki i nie przypominam sobie, czy ona jeszcze nastąpiła. A jeśli tak, to już nigdy nie zrobiła takiego wrażenia, bo inaczej bym ją zapamiętał. I tutaj szalenie istotna jest kwestia, o której wspomniałem na początku. Ta książka w Polsce doczekała się całej sterty wydań, jednak są tak naprawdę dwie wersje. I zanim kupicie tę książkę a ona no naprawdę wala się na aukcjach czy w tanich książkach za grosze, zawsze sprawdźcie spis treści, czy w tej wersji znajduje się epilog. Howard Pyle zrobił tutaj coś podobnego, co mój ulubiony pisarz w swoim cyklu, czyli teoretycznie dwa zakończenia. Przedostatni rozdział kończy się ułaskawieniem Robina, opuszczeniem szerót, ślubem i tradycyjnym Żyli długo i szczęśliwie. Jednak do czasu, gdyż mamy jeszcze epilog, w którym Robin po latach wraca do Sherwood, znów zwołuje część drużyny i razem stawiają czoła jeszcze jednej przygodzie, no, która tym razem kończy się tragicznie. Polski wydawca jednak bez żadnej informacji na ten temat niektóre wydania pozbawił tego ostatniego rozdziału, kończąc książkę za autora Happy Endem. Dla dzieci pewnie jest to wersja lepsza. Chociaż ja czytałem jako dziecko wersję normalną i wrosłem na ludzi. Ja to zobaczyłem raz, zupełnie przypadkiem, kartkując ten tomik w taniej książce i od tej pory zawsze sprawdzam z ciekawości tę książkę, gdy tylko ją gdzieś zobaczę. Już dużo razy miałem nieprzyjemność widzieć wersję okrojoną. W mojej szkolnej bibliotece jest właśnie taka wersja i zawsze odradzam dzieciom jej czytanie, oczywiście proponując pożyczenie prawidłowej wersji. Na koniec należy dodać, że książka ukazała się w Polsce także w wersji audio. I jest to wersja pełna, nie tylko z oryginalnym zakończeniem, ale ogólnie nieokrojona. Trwa 11 godzin, czyta Jacek Kis, kosztuje około 10 zł i słucha się tego bardzo dobrze. Ze dwa lata temu właśnie w tej formie odświeżyłem sobie tę książkę i było to bardzo przyjemne doświadczenie, choć mimo, że czytałem ją już ze 3-4 razy, to... Nigdy potem zakończenie nie zrobiło już takiego wrażenia jak wtedy, gdy miałem 10 lat. A teraz, drogi przyjacielu, my też musimy się rozstać, gdyż przyszedł kres naszych wesołych wędrówek. I tutaj, u grobu Robin Hooda, rozchodzimy się każdy w swoją stronę. Can you take me home?